O tym, żeby nie być zniechęconym czy zmęczonym, w służbie dla pana. Mam akurat na myśli temat, który też i coś, coś do tego może dodać. Chodzi mi o naszego wroga. Chodzi o moce ciemności z którymi stykamy się, nawet nie będąc świadomi tego. Krótko mówiąc, chciałbym mówić na temat szatana i e, jego aniołów. Jest to temat e, o tyle trudny, że można łatwo e, jakąś e, mylną rzecz wypowiedzieć. <śmiech> no ale chcemy to, tak blisko Słowa Bożego, e, coś rozpatrzeć, zauważyć, żebyśmy byli tego bardziej świadomi tej mocy, która ewidentnie nam przeszkadza. Chciałem do tego przeczytać kilka miejsc. Nie wiem, czy mnie słychać w ogóle. Tutaj tak słabo mówię. Ja może podpiąć, coś Delikatnie. Chciałbym przeczytać z Listu do Efezjan najpierw. Chyba jest troszkę lepiej List do Efezjan, szósty rozdział Dwunasty wiersz Jedenasty Przywdziejcie samą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zbiecznościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Hmm. Hmm. Hmm. Jeszcze z Księgi Objawienia, 12 rozdział.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 Ezechiela dwudziestu rozdział. trzynasty wiersz. Byłeś w Edynie, ogrodzie Bożym. Okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie. Karmiały topas, jaspis, kryzolit, beryl i onyx, szafir, rubin i szmaragd. Ze złota zrobione były Twoje bębenki, a Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię. Byłeś na świętej, dużej Bożej. Przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Jeszcze piąty wiersz tego rozdziału. Dzięki swojej wielkiej zdolności kupieckiej pomnożyłeś swoją potęgę i tak Twoje serce stało się wyniosłe z powodu Twojego bogactwa. Izajasz czternasty rozdział. Wiersz, Izaja 14, 11. Twoją pychę i brzęk Twoich lutni strącono do krainy umarłych Twoim posłaniem z Milizna, a robactwo Twoim okryciem O, jakże spadłeś z nieba Ty, gwiazdo jasna, synu nieprzenki Powalony jesteś na ziemię po narodu A przecież to Ty mawiałeś w swoim sercu Stąpię na niebiosa Swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże Zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy, wstąpię na szczyty obłotu i zrównam się z Najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych na samo dno przepaści. Był czas w przeszłości, w przeszłej wieczności, kiedy istniał ojciec, syn i duch, czyli Bóg, który jest duchem. W pewnym momencie Bóg postanowił stworzyć istoty duchowe, aby go wielbiły, aby mu służyły. Orszak, o Bogu mówi się Pan zastępów. Właśnie te zastępy to są anioły I stworzył hierarchię, różne rodzaje tych istot anielskich. Są te cherubiny, które mają cztery oblicza, jak czytamy to Ezechiela pierwszy rozdział koła poruszające się w czterech kierunkach to właśnie są cherubiny. To są te, których wizerunki są przedstawione, czy były przedstawione na skrzyni pańskiej, to były te, które zacieniały wieko, a więc te zwiastuny Bożej obecności. Były też serafiny, co oznacza jako płonący, czy też uwielbiający. Pojawiają się one tylko w Izajasza, szósty rozdział. To są te, które miały trzy pary skrzydeł, którymi się zasłaniały. Jedna para służyła do unoszenia się. I to były... Jeden z sarafów podał, wziął ten węgielek z ołtarza i dał, włożył do ust prorokowi Izajaszowi. A więc mamy te istoty, które Bóg stworzył. I na czele tych wszystkich istot, jako ten generał tego całego wojska anielskiego stał właśnie ten niosący światło, czy to jest przetłumaczone gwiazda jasna, syn Jutrzenki, niosący światło, ten, który był najbliżej, ten pierwszy lider, byśmy powiedzieli. I... Oto właśnie ten najprzedniejszy anioł, wielki anioł, tego nie potrafimy wytłumaczyć, postanowił być jeszcze większy i zrównać się z Bogiem. Czyli w jego sercu powstało zło. Bóg nie jest źródłem zła. Bóg jest dobry i jest źródłem dobra. Natomiast Bóg pozwolił na to, aby w sercu tego najprzedniejszego z aniołów powstało zło. A jednak Bóg pozostał dobry. I tenże właśnie syn Jutrzenki, jak widzimy tutaj w obrazie tego króla babilońskiego, tamten był Petykiela, to był król Tyru właśnie przedstawiony jest jako ten, który był pyszny. Wstąpię, wyniosę, zasiądę, zrównam się. Wszystko to podkreślało jego własną osobę. I oczywiście to Bóg natychmiast zauważył i po tym jego upadku E, szatan już nie był, nie mógł być e, w bezpośredniej bliskości e, tronu bożego. E, szatan oznacza e, oskarżyciel. E, przeciwnik, przepraszam. Diabeł jest oskarżyciel. Są jeszcze inne imiona. E, abadon na przykład, czyli niszczyciel Nazwany też jest mordercą przez pana Jezusa, czy chłamcą. Jest też nazwany władcą tego świata, Bogiem. Nazwany też jest takim imieniem jednego z Bożków Belzebubem, czyli władcą czy królem much. Zresztą przybiera różne formy Bożków, różne imiona. I oczywiście zanim też poszło wiele zastępów anielskich, mówi się 1 trzecia, stąd to bierze się z 12 rozdziału Księgi Objawienia. I jest to autentyczna osoba, która ma też całe swoje wojsko, żeby używać, szkodząc tutaj na różny sposób na ziemi. A więc to co tutaj czytamy że ten wa walczymy nie z krwią i z ciałem, czyli nie tylko z ludźmi, ponieważ ludzie mogą się nam sprzeciwiać, ale tu widzimy że słowo, że mówi, że to za tym człowiekiem stoi inna moc. Oczywiście są ludzie opętani, czyli tacy, w których jakiś demon zamieszkał. To mamy przykład tego w krainie Genezare, w którym mieszkał legion. <śmiech> Cały legion, a więc parę tysięcy tych złych duchów. Jest to autentyczna siła, która działa właśnie przeciwko wszystkiemu, co jest Boże i oczywiście przeciwko nam wierzącym. I tu czytamy z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami. A więc y, nadziemskie władze, one działają w powietrzu jak czytamy e, i w pewnym momencie w czasie ucisku zostanie szatan strącony na ziemię, gdzie wtedy rzeczywiście ten człowiek pod wpływem szatana będzie działać, e, antychryst. Mm. Historia szatana jest to historia upadku. Został odepchnięty z bezpośredniego oblicza Bożego. Choć widzimy to w księdze Joba, jednak gdzieś może się pojawiać razem z aniołami. Czytamy też, że został właśnie wstrącony niżej w powietrze, a więc działa gdzieś wokół nas. W objawieniu czytamy, że będzie strącony bezpośrednio na ziemię, a więc coraz niżej A później zostanie wrzucony do jeziora ognistego dla, którego, dla niego też właśnie to jezioro ogniste w pierwszym rzędzie zostało stworzone przez Boga Jest też część aniołów, które przebywają, tych nieposłusznych aniołów, które przebywają w ciemnicy, jak czytamy w liście Judy i w drugim liście Piotra. Chodzi o te anioły, które przybrały ludzką postać, czy postać mężczyzn i żeniły się. I było to przekroczenie tego kręgu, czy też sfery działania zakreślonej przez Boga. I ci właśnie zostali strąceni do tej ciemnicy. To greckie słowo jest tartar coś, co w upadku szatana jest szczególne, to jest to, że on nie był kuszony. Pierwsi ludzie byli kuszeni. Już. Zwiedzeni. Okłamani. Natomiast on nie. U niego to był świadomy wybór. Nie przymuszony przez nikogo. Nie był wprowadzony w błąd. Po prostu to wynikło z jego serca. I taka decyzja, z takiej decyzji nie można już pokutować. Ponieważ my, zwiedzeni przez szatana, możemy pokutować, wrócić się do Boga, natomiast on sam nie. On wie, co go czeka. Jeśli spojrzymy do tego rozdziału, z którego czytaliśmy, trzeciego rozdziału Pierwszej Mojżeszowej, to szatan mówi tutaj w obrazie tego zwierzęcia. Wydaje się, to był bardzo krótki czas między stworzeniem, a tym wydarzeniem. Może to było parę dni. Gdzie Adam i Ewa nie mieli doświadczenia, nie mieli dzieciństwa nic nie wiedzieli, po prostu na temat tego świata, który ich otacza. To były pierwsze dni i nagle pojawia się zwierzę, które mówi. To było dla nich dziwne. I ten wąż mówi, czy rzeczywiście Bóg powiedział. To tak może się wydawać, że tutaj wąż mówi tylko to, że czy to naprawdę wyszło z Bożych ust, że to tak że nie ze wszystkich, że pogrodu wolno jeść. Chodzi o to, że od razu wąż poddawał wątpliwość to, co Bóg powiedział, bo to, czy rzeczywiście Bóg powiedział, to nie chodzi o to, czy Bóg to powiedział, czy nie. Chodzi tutaj konkretnie o ten sens, czy to słusznie, że Bóg tak powiedział. A więc od razu z czym wychodzi, to jest poddawanie wątpliwość słowa Bogu. I to się nie zmieniło u diabła aż do dzisiaj. On dokładnie w ten sam sposób działa e, na nas. Poddaje wątpliwość to, co Bóg powiedział. E, na wiele spraw e, ludzie mają swoje logiczne czy ludzkie wytłumaczenia, poddając wątpliwość to, co mówi Słowo Boże. E, w czwartym wierszu mówi na pewno nie umrzecie. Czyli bezpośrednio zaprzecza temu, co Bóg powiedział, umrzesz. On mówi, na pewno nie umrzesz. A więc zaprzecza konsekwencji bycia nieposłusznym Bogu. To jest właśnie działanie szatana. I on robi to dokładnie. Dzisiaj nic się nie stanie, jeśli to zrobisz. To jest właśnie z mocy ciemności, która mówi, nie ma nic złego i nie ma konsekwencji w tym, że przekraczasz Słowo Boże. To jest właśnie działanie szatana. W piątym wierszu posuwa się nawet do tego, że mówi, Bóg wie, że gdy tylko zjecie z Niego, otworzą się Wam oczy. Będziecie jak Bóg. Czyli właściwie mówi, Bóg miał zły zamiar. Bóg przekreśla motywację, że Bóg miał dobry zamiar, dając to przykazanie. A tutaj zarzuca Bogu wprost, że Bóg to w złej wierze powiedział, co powiedział. A więc sugerował, że Bóg to ze złej woli taki zakaz nadał. Widzimy od razu charakter tej istoty, która jest no, perfidna, bezwzględna i z gruntu zepsuta. Ktoś, kto, nie wiem, jest może jak gies, czy jak komar, który wie, że za chwilę zginie, ale będzie gryzł aż do śmierci. Taki jest szatan. teraz co diabeł, w jaki sposób działa. To jest trudno wymienić oczywiście, bo to jest cały szereg różnych spraw, ale takie, które w Biblii możemy zauważyć. Parę przykładów chciałbym podać. Czytamy w, na przykład w drugim liście, do którym 4 czwarty rozdział czwarty wiersz. I teraz będziemy mieć taki fragment, gdzie będzie troszkę kartkowania, bo nie chciałbym tego cytować z pamięci. Czytamy, Bóg świata tego, czwarty rozdział, czwarty wiersz, drugiego listu do Koryntian. Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. I to jest e jeden z zakresów działania e, szatana, Boga tego świata zaślepianie umysłów niewierzących e, to znaczy, że e, on wchodzi pomiędzy Boga a człowieka i zasłania to światło swoją e, może argumentacją czy swoją istotą zasłania Boga oczywiście Bóg nie jest w tym bezradny to nie jest tak, że ktoś by mógł się nawrócić, tylko, że diabeł mu zasłonił Boga. Tu jest też napisane, zaślepił umysł niewierzący. Chodzi o to, że człowiek, który ma możliwość wyboru podjęcia decyzji, to ostatecznie, kiedy się odwraca od Boga, to wtedy Diabeł daje mu tysiąc argumentów, że to jest e, słuszne, co zrobiłeś. To dobrze, że za tym nie poszedłeś. I wtedy tu mamy całą edukację, filozofię, może prawo handlowe. Wszystko jest jak argumentem przeciwko Bogu <śmiech> i posłuszeństwie Słowu Bożemu. On jest tym, który e, zasłania to, co Boże. A przede wszystkim, jak czytamy, światło Ewangelii czyli o tym, że jest wyjście. Możesz iść do nieba. Możesz być, mieć odpuszczenie grzechów. Możesz widzieć Chrystusa. Chrystus jest e, Panem chwały. To wszystko zasłania szatan. I dlatego ludzie tego świata, nienawróceni, nic z tych rzeczy nie mogą zauważyć. Nie widzą tego. Kiedy cokolwiek o tym mówimy, patrzą na nas jak na szaleńców. O czym ty mówisz? E, są zaślepieni Właśnie przez Boga Tego Świata. A więc, jeden ze sposobów działania, inny może być pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział, osiemnasty wiersz. Pisze apostoł Paweł do Tesaloniczan. Chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł i raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Nic tutaj więcej nie wiemy, co się wydarzyło, czy most y, był zawalony, czy zachorował, a może co innego się wydarzyło w międzyczasie. W każdym razie e, apostoł był świadomy tego, że to moc ciemności, że ten przeciwnik Boży E, przeszkodził temu, aby on dotarł do saloniki e, to e, oznacza, e, że w naszym życiu także może się tak zdarzyć, że kiedy mamy jakiś dobry, Boży zamiar, diabeł usiłuje go udaremnić. E, on chce zrobić wszystko, abyśmy na przykład e, nie przeczytali. Słowa Bożego. Wszystko, żebyśmy się nie modlili. Wszystko, żebyśmy nie mieli kontaktu z wierzącymi. Żebyśmy czasem nie uwierzyli temu słowu. Można by wymieniać wiele rzeczy. A może takim przyszło na jeśli w tym urywku, gdzie czytamy o tej zbroi Bożej, to można i to zauważyć. Możecie to otworzyć teraz ten szósty rozdział listu do Efezjan i tu jest tak napisane o tych poszczególnych elementach zbroi a więc mamy pas czternasty wiersz i to mówi nam o myślach, biodra swoje prawdą ten pas na biodrach, to są nasze myśli na innym miejscu czytamy przepasawszy biodra myśli waszych to Piotr pisze a więc jeśli Szatan robi wszystko, abyśmy nie myśleli w sposób uczciwy i prawy. On robi wszystko, żebyśmy po prostu myśleli jak oszuści. On robi wszystko, żebyśmy myśleli o rzeczach grzesznych, żebyśmy ich pragnęli. Dlatego to jest napisane, opasawszy biodra swoje prawo. On wprawdzie nie wytrwał i chce tego samego, to samo na nas wywrzeć. Dalej czytamy, pancerz sprawiedliwości, to jest ten drugi element, to są czyny. A więc on robi wszystko, żebyśmy nie mogli czynić dobrze. I może to tak nam wytłumaczyć, że właściwie nie warto dobrze czynić, to się nie opłaca. Dalej mamy nogi, czyli buty, aby być gotowymi do zastawania Ewangelii. On zrobi wszystko żebyśmy nie podzielili się wiarą i nie wskazali na Chrystusa dalej mamy szesnasty wiersz tarcza wiary on zrobi wszystko, żebyśmy nie zaufali nie polegali na naszym Bogu tu czytamy zobaczcie, pociski złego to jest naprawdę ostry ostrzał jak na wojnie być może na co dzień w ogóle nie zwracamy na to uwagi nie widzimy tego, nie zauważamy tego po prostu życie ale czy to też nie jest postęp diabła, że to jest tak po prostu życie? Przyłbica, 17 wiersz. Przyłbica zbawienia. Przyłbica, czyli hełm. To jest pewność tego, dokąd idziemy. Pewność tego, że pan jeden z nas pochwyci, kiedy przyjdzie, zabierze bym zrobi wszystko, żeby to poddać wątpliwość, żeby zasiać niepewność. I mamy osiemnasty wiersz, chociaż tu nie ma żadnego odpowiednika zbroi, to to myślę można odnieść jako okrzyk bojowy, jeśli ktoś by to chciał sobie jakoś wyrazić. To czytamy w każdej modlitwie, w każdej modlitwie i prośbie, się o każdym czasie modlić w duchu. Czuwajcie z całą wytrwałością. I to jest świadomość bycia na polu walki. My przez nasze życie nie schodzimy z ringu. Chociaż szatan może tak to powodować, że nam się wydaje, że żadna walka w ogóle nie ma miejsca. Ja osobiście bardzo często taką walkę zauważam w swoim życiu. Modlitwa, prośba, modły, błagania. Zobaczmy w jednym zdaniu, ile wyrażeń apostoł używa, wskazując na to, co jest tym narzędziem naszej walki. Właśnie wołanie do Boga. Niektórzy w kręgach chrześcijańskich robią coś takiego, że tupią na diabła. Wtedy twierdzą, że diabeł ucieka. Albo zwracają się do szatana. Choć akurat nie czytamy tego, że mamy tak robić, to nie my walczymy z szatanem, zwracając się do niego. My mamy zwracać się do Pana, który rozbroił moce ciemności, który zwyciężył szatana. Jak to dzisiaj, że czytał. <śmiech> Za chwilkę zresztą przeczytamy te parę miejsc, gdzie czytamy o o tym, co Chrystus właśnie uczynił z szatanem i jego królestwem. A więc widzimy, jakie diabeł ma swój, swój zakres działań. Można by wskazać na Efezjan, dosłownie strona wcześniej, czwarty rozdział. 27 wiersz, Efezjan 4,27 Wcześniej jest Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym I dalej Nie dawajcie diabłu przystępu To nie jest przypadkowe Zastawienie tych dwóch myśli hmm, Dlatego, że jeśli e, Czuję złość Na kogoś przez dzień, dwa, trzy Tydzień, miesiąc Czy myślicie, drodzy bracia i siostry Że Szata nic z tym nie ma to jest jego ulubione miejsce. Właśnie serce, które jest złe, które jest zagniewane. W takim środowisku szatan się idealnie czuje. I on też zrobi wszystko, żeby ten gniew podsycać. E, widzimy też i powód, dla którego słońce zachodzi. Mógłby być przecież dzień cały czas, a jednak Bóg tak stworzył ten świat, że jest dzień i noc. Między innymi także i po to jest noc, żeby przed wzrokiem e, ten gniew wyznać przed Bogiem. Bo jeśli nie, to tak jakbym powiedział, chodź diabeł. Nie dawajcie diabłu przystępu. E, czy diabeł może nam poddawać myśli? Może. I mamy parę przykładów w Biblii na ten temat. Mamy przykład Judasza, może najbardziej znany, kiedy wprost jest napisane, że diabeł wzbudził w sercu Judasza zamysł wydania Pana, Pana Jezusa. Czyli inicjatywa była ze strony diabła. Judasz to wziął. Ale mamy też Piotra, bieżący człowiek, który byśmy powiedzieli, no tak kochał Pana, że nie chciał go puścić na krzyż. Ale Panie Jezus tutaj akurat w tym punkcie nie powiedział, Piotrze, jak Ty mnie miłujesz. Tylko powiedział, idź precz szatanem", Dlatego, że Piotr swoje usta wypożyczył na tę chwilę szatanowi, który właśnie w taki czuły sposób chciał i serce Pana odwieźć od Od tego czynu, przepraszam, od tego złożenia siebie w pierwsze. Mamy oczywiście znany przykład Ananiasza i Safire, i Safiry, którzy część pieniędzy zachowali dla siebie, resztę przekazali na sprawy pańskie, mówiąc, że to wszystko, co uzyskali ze sprzedaży, i wtedy też Piotr mówi, czym to szatan omotał serce twoje, czy wasze. A więc jest to taka długotrwała operacja owijania nitką, cieniutką nitką. I w pewnym momencie właściwie człowiek już jest tak owinięty, że jak w kokonie, jak pająk owija swoją ofiarę i nie jest w stanie z tego się wydostać. I wiemy, że oboje ponieśli śmierć. z księgi Joba wiemy, że szatan może powodować kataklizmy, może nasłać złodziei, bo tam też taka miejsce taka rzecz się stała Sabejczycy przyszli, zabrali może powodować choroby to się stało w przypadku Joba właśnie a więc jako ten wielki anioł ma wiele możliwości Apostol Paweł także pisze w drugim liście do Koryntian, to napisał w 12 rozdziale siódmym wiersz. Bym się więc w nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje. Jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Długo zastanawiałem się nad tym słówkiem jakby, ponieważ jakby gołębica to nie gołębica, a jakby krople krwi to nie krople krwi. No i tym samym jakby posłaniec szatana, to jednak nie byłby posłaniec szatana. Ale sprawdziłem w kilku tłumaczeniach, no i nie ma słówka jakby. Także w interlinearnym nie ma słówka jakby, jest po prostu anioł szatana. To znaczy, że Bóg e, wykorzystał, czy pozwolił szatanowi na to, jego aniołowi, e, jakiemuś demonowi, żeby e, spowodował jak, dolegliwość u tego apostoła, która go ośmieszała w oczach innych. Coś, co odbierało mu pewność siebie. I e, to trwało i, jak można wnioskować, przez wiele lat i nigdy nie zostało podjęte. By mnie policzkował. A więc znowu działanie szatana. I tutaj widzimy taką rzecz, że szatan nie może robić czego chce bez ograniczeń, tylko tyle, ile Bóg mu pozwoli. Tak pomyślałem też, że i ten apostoł rzeczywiście doszedł do takiego stopnia wiary, że przyjął to, że jego Bóg pozwolił na to, że diabeł go dręczył i nie stracił miłości do swego Boga ani zaufania do Niego. Widział też i ten dobry skutek pokora. A więc diabeł robi to, co najbardziej lubi, czyli dręczy, ale Bóg e, osiąga większy cel. Oto w tym człowieku bożym zrodziła się pokora albo zachowanie od tego, żeby się nie wyniósł, będąc za życia w raju i powrócić do tego jeszcze z powrotem na ziemi. <śmiech> e, jeszcze e, przykład z życia Dawida, to jest pierwsza kronik, 21 rozdział. Tak myślałem, że to jest za dużo do powiedzenia w jedną godzinę. E, pierwsza Księga Kronik, 21 rozdział. Echym. Pierwsza Kronik, 21 rozdział, strona 459, Brytyjka, czytamy, wtedy wystąpił szatan to jedno z dwóch miejsc, gdzie się to słowo pojawia w Starym Testamencie. W drugie miejsce to jest Zachariasz, trzeci rozdział. Wtedy wystąpił szatan przeciwko Izraelowi, pobudziwszy Dawida do tego, aby policzył Izraelitów. E, e, w drugiej Księdze Samuela jest napisane, że to Bóg pobudził Dawida. E, te dwie rzeczy trzeba złączyć razem. Bóg pozwolił szatanowi, aby zadziałał, czy zmotywował Dawida do tego, aby policzył Izraelitów. Chodzi o to, że Dawid się przez to miał poczuć, jest nas dużo. Jesteśmy silni. Choć przecież wiemy, jako wierzący, przyznajemy to, że nasza siła jest w Bogu. Ale ten mąż Boży, który przecież spisał wiele pieśni, nawet zapisanych w Biblii, jego życie jest w wielu momentach zbieżne do życia Chrystusa. Oto ten człowiek poszedł za tym głosem i policzył Izraela, Izraelitów. Samo w sobie było to złe. To był znowu ten grzech pychy, którym szatan ciągle chce zarazić. Ale zobaczmy coś, co jest znamienne, jak to kiedyś chyba Marcin powiedział, że diabeł nigdy nie wygrał. I to jest bardzo błogosławiona wiadomość, że nawet kiedy pozornie on wygrywa, to ostatecznie przegrywa. I taki tutaj, mąż Boży jakby powtarza to, co mu szatan powiedział. Wymusza coś. Ale widzimy, jaki jest koniec tej historii. Ma Dawid trzy kary Do wyboru, wybiera tę jedną Czyli wpaść w ręce Pana Swoją drogą to też jest warty zastanowienia Na dłuższą chwilę Że nie chciał wpaść w ręce ludzi Ludzie często bywają bardziej bezwzględni Bóg jest Bogiem łaskawym I Ostatecznie wiemy, że ta plaga została zatrzymana. Rzeczywiście Bóg okazał się łaskawy, miłosierny. I to było na klepisku Ornana, które później Dawid kupił i ostatecznie później na tym miejscu stanęła świątynia. Czyli zaczęło się od upadku grzech, a skończyło się na zbudowaniu miejsca miejsce dla uwielbiania Boga. Składania Mu ofiar jest to bardzo e, znaczące wydarzenie, które potwierdza e, to, że e, nawet jeśli diabeł ma moc działania, to i tak e, zwycięzcą jest zawsze Bóg. Bo tak było i w przypadku Joba, że te straszne doświadczenia, które przeżył, nikt z nas tego nie przeżył, obi nie przeżył, to jednak zrodziło u Joba to, że był bliżej Boga. Że naprawdę poznał Boga. I to miało taką wartość, że warto było to wszystko przejść. Ostatecznie był jeszcze bardziej błogosławiony. Jak wspomnieliśmy, policzkowanie Pawła przez tego anioła szatana zrodziło pokorę w nim. Dawid liczył ten Izraelitów, ale później w tym miejscu świątynia stanęła. Wiemy, że demon, ten zły duch od Boga, jak jest napisane, trafił króla Saula. I on wpadał wtedy w szał. To była kara dla niego, za jego nieposłuszeństwo. Ale też i dało to przyczynek do tego, że Dawid, który był prześladowany przez Saula, okazał wiele miłosierdzia i łaski wobec właśnie tego pomazańca pańskiego. Mamy też przykład, że już nie ma na to czasu, żeby do tego zajrzeć. W księgach Kronik też jest o tym, jak ten szatan z duch poszukał Ahaba, czyli stał się tym duchem zwodniczym w ustach, chyba tam jest 400 proroków. To ostatecznie Ahab poniósł śmierć, bo był bezbożnikiem ale też spełniło się proroctwo odnośnie Jego Jego rodu. Ostatecznie to, co Boże zawsze zwycięża. Największym dziełem szatana było to, żeby doprowadzić Syna Bożego na Golgotę. Żeby zabić dziedzica, tak jak to w tej przypowieści jest powiedziane. I do tego dążył w swojej głupocie, nie widząc tego, że to jest wyrok śmierci na Niego i e, zobaczmy w Ewangelii Jana jest napisane w 12 rozdziale Pan Jezus mówi e, 31 wiersz teraz odbywa się sąd nad tym światem teraz władca tego świata będzie wyrzucony widzimy, że jeszcze e, do ukrzyżowania e, było e, Być może parę dni A pan, pan mówi tak jakby to Stało się już Odbywa się sąd nad tym światem A więc ukrzyżowanie e, To był tak naprawdę Wyrok śmierci Na mocy ciemności, na szatana I nad e, tym światem to znaczy Królestwem działania, miejscem działania Tego właśnie władcy tego świata teraz tego, łapca tego świata będzie wyrzucony. I tu trzeba rozumieć to, że nie w tym sensie, że diabeł już nie działa na tym świecie, bo wiemy, że działa. Widzimy, że działa. Ale chodzi tutaj o decyzję Boga. Chodzi o to, że mocą grzechu jest śmierć. I jak dzisiaj czytaliśmy, ludzie, którzy nie mają Boga, nie znają Boga, nie są zbawieni, żyją w ciemności, boją się śmierci. Stąd tyle przesądów są te religie animistyczne w Afryce, gdzie ludzie czczą różne rzeczy, różne tam mają kadzenia, pokrapiania, jakby zaklinając tę rzeczywistość, czy jest kult przodków. Trochę to i w katolicyzmie istnieje. Jest po prostu lęk przed śmiercią. I Ludzie próbują w jakiś sposób sobie tę nieznaną rzeczywistość zaprzyjaźnić, ale wiemy, że dopiero śmierć Chrystusa uwalnia od śmierci, od wiecznego potępienia. Diabeł dąży do tego, żeby ludzie doprowadzić ich do śmierci, bo wtedy już się nie nawrócą. I w czasie ukrzyżowania ten wyrok został wydany. Mamy też i to bezpośrednio napisane w liście do Kolosan, w drugim rozdziale. 15 wiersz. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi, czyli ojciec, syn odniósł, odniósł triumf, czy przez syna odniósł triumf nad tymi mocami ciemności e, tego jest e, obraz w tym jak Dawid pokonał Goliata ten mały słaby Dawid e, pokonał tego e, wielkiego wojownika e, który przerażał e, wszystkich dookoła nie tylko go trafił kamieniem, ale jeszcze jego własnym mieczem obciął głowę i to jest coś, co dokonał Chrystus z szatanem. Uderzył w niego, w jego królestwo i pokonał go jego własną bronią, czyli śmiercią. Chrystus zmarł i przez swoją śmierć pokonał szatana. Dlatego my dziś, jako wierzący, jesteśmy pod opieką naszego Boga, czy też jesteśmy przykryci krwią Chrystusa, jesteśmy uwolnieni z tej niewoli, w której żyliśmy wcześniej, przed nawróceniem. Może nie wszyscy to odczuwali, że przed nawróceniem, że żyli w mocy szatana. Ja osobiście bardzo to odczuwałem. Nie chciałbym teraz o tym opowiadać, ale żyłem w strachu przez lata. I tak też jest napisane, list do Kolosan, pierwszy rozdział, trzynasty wiersz. Który nas wyrwał z mocy ciemności To znaczy, że każdy człowiek Który nie ma odpuszczonych grzechów Którego krew Chrystusa nie obmyła Jest w mocy ciemności Jak Izraelici w Egipcie W mocy Faraona Taki człowiek jest niewolnikiem jest w więzieniu. Czytamy na jednym miejscu, szatan zmusza do pełnienia swojej woli. Jest taki człowiek, e, nawet jeśli jego własna wola ludzka gdzieś by chciała inaczej, diabeł jest tym, który go różnymi rzeczami, okolicznościami życia e, tłacza jak gdyby w to zło. Przyciska do tego. I z tego właśnie nas Chrystus wyrwał. Z mocy ciemności mocy zła. Diabeł działa, to jest znana rzecz na trzy sposoby. Działa jako ten anioł światłości, to nam mówi drugi list do nie 11 rozdział, gdzie apostoł pisze, że właśnie szatan może przybrać postać anioła światłości, chociaż jest aniołem ciemności. On nie niesie światła, nie niesie prawdy o Bogu. I to widzimy też w tym w zwodniczych różnych objawieniach. Lourdes, Medjugorje, Fatima, całe mnóstwo różnych objawień, widzeń w kręgu protestanckim. Ktoś kogoś widział? Czy tam gdzieś zmarli się ukazują? Swoją drogą, czy zmarli mogą wychodzić z tej krainy umarłych i przychodzić na ziemię? Nie. Ponieważ o Panu Jezusie jest napisane, ja mam klucze śmierci i piekła. Czyli mówiąc obrazowo, to ja decyduję o tym, kiedy ktoś umiera i ja mam pod kluczem jego ducha. To czytamy w Księdze Objawienia. A więc nie jest tak, że ten zmarły może sobie wyjść na przechadzkę tutaj, po tej ziemi. Nie ma takiej możliwości. Jeśli ktoś kogoś widział, czy gdzieś tam ktoś kogoś kołdrę ktoś z kogoś ściąga bo gdzieś coś się ukazuje to jest działanie szatana ten który na różne sposoby usiłuje zniknąć w to życie mamy też jako dwa pierwszy Piotr piąty rozdział i to istnieje do dzisiaj ten który straszy tak jak goriat który tak lżył krzyczał do ludu bożego tak właśnie działa dzisiaj szatan w takich krajach, na przykład jak Korea Północna czy Chiny, na pewno jeszcze inne miejsca, Bhutan, tam gdzie buddyzm ma wielką moc, tam właśnie szatan działa w postaci tego lwa. I mamy też jako wąż, to jest to, co już czytaliśmy, ten, który zwodzi, czyli oszukuje. Ten, który namawia do złego. I teraz coś, co jest istotne, to jest to, co czytamy w Ewangelii Łukasza, tak zmierzając do jakiegoś końca, w Łukasza 10 rozdziale. 10 rozdział 17 od 17 wiersza powróciło tedy owych 72 z radością, mówiąc Panie i demony są nam podległe w imieniu Twoim rzekł więc do nich, widziałem, jak szatan niby błyskawica spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Powiem krótko, chwała w niebie winna być naszą większą radością niż moc tutaj na ziemi. Oczywiście to wielka rzecz, widzieć kogoś opętanego, podejść do niego i e, wygonić tego złego ducha. To może dać wielkie poczucie takiej mocy, zwycięstwa. Kiedyś brat yes. mówił, że jak był w Etiopii, to w czasie zgromadzenia jakaś kobieta wskoczyła na stół i to wyglądało przerażające. Wtedy ją złapali, wyprowadzili, ale to było ewidentne działanie mocy ciemności. Później już zachowywała się spokojnie. Nie myślmy, że diabeł dzisiaj nie działa. On działa tak jak kiedyś. Jak czytamy Ewangelię, to co chwilę wydaje się, że był ktoś opętany. Dzisiaj wiele takich osób jest po prostu w szpitalach psychiatrycznych. Ale musimy to wiedzieć, że szatan został pokonany. Jak tu czytamy tę zapowiedź, niby błyskawica spadł z nieba. Czyli dowódca został strącony. A więc nie dziwcie się, że możecie teraz Jego sługi pokonać. Tak, by można powiedzieć: Pan zwraca się do apostołów. Szeregowcy ulegają, dlatego, że dowódca jest pokonany. Ale nade wszystko tą radością ma być to, że tam w górze jesteśmy z znani. I że tam ostatecznie będziemy. I ważną rzeczą jest to, co też się czytamy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 Większość tłumaczeń, także tłumaczenie to współcześnione mówi, strzeże samego siebie i zły nie może go tknąć. Czyli człowiek, który jest zrodzony z Boga postępuje w sposób, że szatan nie ma dostępu. Tu są dwie strony, bo jesteśmy chronieni przez Ducha Świętego. Duch Święty mieszka w nas. Nie mogą dwa sprzeczne duchy mieszkać w, jednym, w jednej świątyni czy w jednym miejscu. Duch Święty jest z nas, dlatego nie możemy być zamieszkani przez złego ducha. Natomiast diabeł może nas na różne sposoby chcieć zniechęcić, w jakiś sposób dotknąć. I człowiek, który został zrodzony z Boga, winien właśnie strzec samego siebie. A to zawiera się w tych siedmiu elementach zbroi, o których już wspominaliśmy w listu do Efezjan, szósty rozdział więc Pan Jezus objawił się, aby zniszczyć dzieła diabelskie, czytamy trzeci rozdział, pierwszego listu Jana i ten, który jest z nas, większy jest niż ten, który jest na świecie czyli Duch Święty jest większy niż szatas e, dlatego e, też i jest to zapewnienie, to jest tak, że pierwszy list Jana, czwarty rozdział, czwarty wiersz ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie e, i tam też jest to słowo napisane, badajcie duchy. To znaczy, że e, żyjemy w czasie, e, kiedy złe duchy mogą chcieć e, wprowadzać w błąd. I to nie powinno też nas e, dziwić. E, co możemy robić? To wszystko, o czym już wspomnieliśmy. E, słowo Boże zachęca, umacniajcie się w Panu. Umacniajcie się w Panu. A więc to jest i modlitwa, i czytanie, i wspólne zgromadzenia. Jak największe przebywanie w świetle Sława Bożego. Uciekanie od złego. No i tutaj czytamy wiara, czy ta tarcza ma tak wielkie znaczenie, wszelkie pociski. A więc zaufanie do Boga. Szatan usiłuje to podkopać. Nie stracić zaufania do Boga. Na koniec jeszcze listy do Rzymian, takie obietnica z ostatniego rozdziału, Rzymian 16 rozdział. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa niechaj będzie z wami. Rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. że szatan ciągle jeszcze działa na tej ziemi, ale kiedy Pan Jezus przyjdzie, to rzeczywiście już się skończy Jego działanie i ostatecznie będzie na tysiąc lat związany, a później po tysiącu lat na chwilkę wypuszczony i strącony do Jeziora Ognistego i tam już na zawsze pozostanie w ciemnicy <śmiech> tych mękach, cierpieniach i już nie będzie przeciwnika. To jest też cudowna rzecz. Móc żyć nie mając przeciwnika, który by szkodził w jakiś sposób. Więc tak będzie też i chwale u Pana. I tak mi się jeszcze przypomina, że to słowo, które niedawno w środę słyszeliśmy, że Pan Jezus był taki słaby, a jednak Zwyciężył takiego wielkiego anioła. Rzeczywiście jako był słabym człowiekiem w tej postaci ludzkiej. Ale był posłuszny Bogu. I to jest klucz też do tego, żeby ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Mam nadzieję, że to rozważanie nikogo nie przestraszyło, ani nie spowodowało jakiegoś że szatan urósł w naszych oczach, chodzi o to, że Chrystus jest tym, który rozprawił się z mocami ciemności, ale też musimy wiedzieć, że one, te moce są realne i ciągle żyją, działają, żeby nam przeszkadzać. I my mamy narzędzia od Boga do tego, żeby tej mocy się przeciwstawić, bo też Jakub tak napisał, poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu. To Komisarzu, siedem.